Rozdział dwudziesty piąty. Poniedziałkowe urojenia. Straszewicz miał ciężki dzień. Jak zwykle, kiedy musiał robić coś wbrew sobie lub obcować z idiotami, a dziś los złośliwie zafundował mu oba te doświadczenia naraz. Idiotą był prokurator Dunin. Sierżant sztabowy spędził z nim więcej czasu, niż kiedykolwiek chciałby. Do tego dochodziło przesłuchanie Agaty Bunc, które odwlekał tak długo, jak tylko mógł. Ale z wynikami sekcji i Duninem, który od rana mentalnie szykował się do rozpalenia stosu, nie miał już wyboru. Zadzwonił do pisarki i zaprosił ją na posterunek. Zareagowała spokojnie, zapewniając, że pojawi się w ciągu godziny razem ze swoimi prawnikami. Straszewicz uśmiechnął się pod nosem, słysząc liczbę mnogą. W innych okolicznościach irytowałoby go takie rozmnożenie obrońców, ale nie tym razem. Może odwrócą uwagę Dunina albo jakoś go powstrzymają, co da Straszewiczowi czas na zastanowienie się, co tak go uwiera w tej sprawie. Raport z sekcji leżący na biurku nie uczynił go ani odrobinę mądrzejszym. Zapoznał się z opisem rany i wynikami obdukcji, przyjął informacje o szacunkowej utracie krwi i obrażeniach wewnętrznych, ale coś mu umykało. Czuł to wyraźnie. Coś, czego nie dostrzegał, co powinien zauważyć, miał ochotę porozmawiać o kilku kwestiach już w zakładzie medycyny sądowej, ale obecność Dunina skutecznie to uniemożliwiła. Prokurator rzucał oskarżeniami o haniebne zaniedbanie w stronę medyka sądowego, oburzony tym, że sekcja odbyła się dopiero w poniedziałek, a nie w czwartek w nocy. – A czemu niby miałbym to zrobić? – zapytał patolog bez cienia skruchy. – Był prokuratorem! Jego sekcja to priorytet! – wybuchnął Dunin. Karolak? Parsknął śmiechem. Proszę pana, może to pana zaskoczy, ale ludzie są równi wobec śmierci. Nie ma specjalnej kolejki dla prokuratorów, jak do kasy ekspresowej w supermarkecie. I może pana zdziwić, że rigor mortis w przypadku prokuratora nie ustępuje szybciej niż u zwykłego obywatela. Dunin miał jeszcze więcej pretensji. Nie rozumiał, dlaczego wyniki toksykologii będą dostępne dopiero za kilka dni, jeśli nie tygodni. Straszewicz nie był pewien, czy przemawiał przez niego brak doświadczenia, czy autentyczna wiara w istnienie magicznej formuły w stylu CSI, gdzie wystarczy krople krwi powirować 30 sekund, a wyniki wyskakują na ekranie komputera w trybie błyskawicznym, byle zdążyć przed blokiem reklamowym. W końcu Karolak stracił cierpliwość i praktycznie wyrzucił ich ze swojego gabinetu. Panie Dunin, mam dla pana szaloną propozycję. Pan nie będzie mi mówił, jak mam robić swoją robotę, a ja nie powiem panu, co dokładnie o panu myślę. Co pan na to? Mam więcej lat w tym fachu niż pan w dowodzie, więc tak będzie lepiej. Na pewno dla pana. Warknął, po czym trzasnął drzwiami, zanim prokurator zdążył cokolwiek odpowiedzieć. Karolak miał temperament borsuka, łatwo go było rozjuszyć, to też większość ludzi wolała nie drażnić go bez potrzeby. Dunin jednak zdawał się na to kompletnie nieczuły. Teraz, stojąc pod zamkniętymi drzwiami patologa, poczerwieniały z irytacji, wyglądał, jakby za chwilę miał dostać apopleksji. Straszewicz uznał, że dość tego na dziś i wyszedł z budynku. Postanowił zadzwonić do Karolaka później, gdy ten ochłonie. Medyk często miał więcej do powiedzenia niż to, co wpisywał w oficjalne raporty. Niestety, prokurator podążył za Straszewiczem, nawijając o konieczności postawienia kropki nad i. Nalegałby aresztować bunt, zbudować akt oskarżenia i przycisnąć ją tak, żeby wszystko wyśpiewała, bo wiadomo, co przyznanie to przyznanie. Straszewicz mechanicznie kiwał głową, słuchając piąte przez dziesiąte. W myślach wciąż analizował raport, próbując zrozumieć, co go niepokoiło. Wrzaski Dunina tylko pogłębiały chaos. Przesłucham ją dziś, może pan być spokojny, zapewnił sierżant sztabowy, wsiadając do auta. Chyba pan nie myśli, że mnie przy tym nie będzie, warknął prokurator. A czemu miałby pan być? To podstawowe działania śledcze i wyjaśniające robota dla policji, zaoponował Straszewicz, choć dobrze wiedział, że to na nic. Coś musiało zajść w ten weekend, bo młody prokurator od rana był bardziej nakręcony i zaciekły, a do tego rozdrażniony. Policjant mógł się tylko domyślać. Może to góra naciskała szczawia. Może własna ambicja zaczęła mu buzować w głowie, może już witał się z gąską szybkiego awansu i widział w tej sprawie windę do prokuratury generalnej, albo coś jeszcze innego. W każdym razie, od rana sierżant sztabowy musiał się wykazywać anielską cierpliwością. Dodatkowo te wzmianki o zainteresowaniu mediów i konieczności bliskiej współpracy z czwartą władzą, Straszewicz nie miał wątpliwości, że to Dunin ściągnął tu media. Chłopak zawsze musiał brylować, nawet przy prostych sprawach, więc teraz, mając na ręku prawdziwą zagadkę kryminalną, nie mógł sobie odmówić okazji. Straszewicz oczyma duszy widział album do scrapbookingu w mieszkaniu Dunina, do którego prokurator skrzętnie wkleja każdą wzmiankę prasową na swój temat. Do tej pory mieli szczęście. Lokalna prasa była powściągliwa. To zaleta prowincji. Gdyby Bartoszczyk zginął w Warszawie, sprawa trafiłaby na czołówki. Straszewicz robił, co mógł, by nie nabrała medialnego rozmachu. Ostatnie, czego potrzebował, to setki telefonów od wariatów. Jedni dzwoniliby z przyznaniem się do winy, inni z teoriami, że Bartoszczyka osobiście zabił Tusk pistoletem dziadka z Wermachtu, jeszcze inni sypaliby członków rodziny, sąsiadów albo współpracowników. Każdy z tych cynków... Trzeba by było sprawdzić, może z wyjątkiem tych zawierających wzmiankę o Tusku. Nie chodziło o to, że Straszewicz nie chciał informować opinii publicznej o postępach w śledztwie, ani o to, żeby zniechęcać obywateli do zgłaszania poszlak. Rzecz w tym, że media dawno przestały się zajmować rzetelną informacją. Clickbait, bulwersujące nagłówki i pogoń za reakcjami. O to, co napędzało współczesne dziennikarstwo. To, jak magnes przyciągało wariatów. Całkiem jak błędy ortograficzne w nagłówku przyciągają nazji. Kiedy Straszewicz dojechał na Grunwaldzką, od razu wiedział, że miał rację. Przed komisariatem kręciło się kilku dziennikarzy, a wóz transmisyjny blokował sporą część chodnika. Przeklinając pod nosem, sierżant sztabowy pojechał dalej, szukając miejsca do zaparkowania. Wchodząc do budynku, Został zasypany pytaniami o komentarz. Odesłał dziennikarzy do rzecznika Komendy Wojewódzkiej i zniknął za drzwiami. Ale zanim zdążył wejść do środka, usłyszał jak Dunin przedstawia się mediom. Na pewno miał im wiele do powiedzenia. Straszewicz usiadł za biurkiem i potarł twarz z frustracją. Żałował, że garstki jeszcze nie ma. Chętnie przegadałby z nim raport z sekcji. Może druga para oczu dostrzegłaby coś, co jemu umykało. Agata w eleganckim żakiecie, czarnych cygaretkach i jedwabnej bluzce czuła się przesadnie wystrojona. W ustce zazwyczaj nie przywiązywała aż takiej wagi do kwestii mody. Czuła się tu swobodnie. Tym razem jednak ubrała się jak na wojnę. Makijaż, ułożone włosy, Pełna zbroja. Długo nie mogła zasnąć, a obudziła się sporo przed świtem. Korektor pod oczy był koniecznością. Jeszcze by ktoś wziął jej cienie i worki za oznakę wyrzutu sumienia. Lidia i Maciek również się odstawili. Para profesjonalistów najwyższej klasy, pomyślała Agata. Maciek w idealnie skrojonym granatowym garniturze, nieskazitelnej białej koszuli i z krawatem od projektanta wyglądał świetnie. Lidia w szpilkach i prostej, eleganckiej sukience dzierżyła opasłą teczkę pełną dokumentów. Weszli na komisariat, omijając tłum dziennikarzy. Maciek rzucił im jak psu smaczek obietnicę, że odpowie na pytania potem, bo teraz nie może się spóźnić. Policjant z dyżurki zadzwonił po Straszewicza, który zaraz po nich zszedł. Wpisał kot na panelu dotykowym i wprowadził całą trójkę w trzewia komisariatu. Gdy zamek zatrzasnął się za nimi z mechanicznym trzaskiem, Agatę przeszedł dreszcz. To nie był jej pierwszy raz w tym miejscu, ale dzisiaj wszystko odbierała bardziej osobiście. Nawet wyremontowany budynek wydawał jej się wyjątkowo obskurny. Straszewicz nie tracił czasu na uprzejmości. Ostrzegł, że rozmowa będzie nagrywana i poinformował, że weźmie w niej udział również prokurator Cyprian Dunin. Agata zauważyła lekki grymas niezadowolenia na jego twarzy. Oczywiście im szybciej, to wyjaśnimy, tym szybciej będzie pan mógł wrócić ze śledztwem na właściwe tory, powiedział spokojnie Maciek. Obfity wąs straszewicza drgnął, gdy uniósł się kącik jego ust. Usiedli przy owalnym stole w ciasnym pokoju konferencyjnym. Czy ostatnim razem, gdy wyjaśniała tu problemy Niny, pokój wydawał się równie mały? Czy ściany miały wtedy ten blady, nieprzyjemny odcień, a przez okno wpadało tak mało naturalnego światła? Maciej usiadł po jej prawej stronie, Lidia po lewej, jakby stanowili jej obstawę. Straszewicz i Dunin zajęli miejsca naprzeciwko. Agata z kamienną twarzą patrzyła na tego śliskiego, łasicowatego chłystka, którego zapamiętała z sukierni. Dunin zdawał się niemal triumfować. Jakby czekał, by już za chwilę zatrzasnąć za nią drzwi do aresztu. Nie mogła się skupić. Słyszała słowa, ale ich znaczenie jej umykało. Na szczęście nie musiała jeszcze nic mówić. Maciej uprzedził ją, że większość rozmowy weźmie na siebie. Patrzyła na Straszewicza. Wyłapywała napięcie w jego ciele, coś w rodzaju dyskomfortu, ale nie wiedziała, co mogło być jego przyczyną. Pytania dotyczyły jej relacji z Aleksandrem i postępowania rozwodowego, jakby po dopełnieniu formalności miała zostać na lodzie, porzucona i bez wsparcia finansowego. Agata z trudem powstrzymała śmiech. Lidia bez ogródek wyłuszczyła rzeczywisty stan prawny i finansowy, dowodząc, że Agata nie tylko z radością oczekiwała rozwodu, lecz także ani nie zyskiwała, ani nie traciła na nim finansowo dzięki rozdzielności majątkowej. Dunin próbował naciskać w sprawie alimentów dla współmałżonka, które Aleksander rzekomo miałby płacić, ale Lidia szybko ucięła temat, przedstawiając dokumenty potwierdzające pełną finansową niezależność klientki. Ku zaskoczeniu Agaty temat testamentu i polisy nie wypłynął. Najwyraźniej Straszewicz nie podzielił się tymi informacjami z prokuratorem. W końcu inicjatywę przejął Maciej. Panowie, może zanim zupełnie się rozproszymy, przejdźmy do konkretów. Motywy? Mogły je mieć setki osób. Partnerka zmarłego, współpracownicy, rodziny ofiar niezadowolone z wyroków. Może motywów, że tak się poetycko wyrażę. Ale co z możliwościami? Czy moja klientka była w okolicy miejsca zdarzenia w trakcie popełnienia przestępstwa? Nie była, co zarówno ja, jak i policja możemy potwierdzić twardymi dowodami. W czasie popełnienia przestępstwa moja klientka była w Warszawie, a potem w podróży. Jest to dobrze udokumentowane, prawda? Zakończył pytaniem. Straszewicz skinął głową. Maciek wyciągnął z folderu kartkę z wynotowanymi szczegółami i adresami i przesunął ją w stronę policjanta. – Na wypadek, gdyby coś panom umknęło. Czyli możemy uznać, że temat miejsca pobytu mojej klientki w okolicach godziny 17 jest zamknięty? – zapytał. – Wyniki sekcji wskazują, że do zdarzenia doszło między 15 a 17 – przyznał Straszewicz. – Zabezpieczyliście nagrania ze stacji benzynowej? – dopytał Maciek. – Tak. Nie ma wątpliwości, że pani Agata znajdowała się w tym czasie poza miejscem zdarzenia. Potwierdził policjant. Dunin, siedzący obok, sapnął głośno, wyraźnie zirytowany. W takim razie, jaki charakter ma nasze spotkanie? Skąd rozmowy o motywach, skoro ma pan pewność, że moja klientka nie jest sprawczynią tego zabójstwa? zapytał Maciek. Nasze śledztwo musi przebiegać wielotorowo zabezpieczać każdą możliwość odpowiedział wymijająco Straszewicz. Możemy więc uznać, że ten tor. Został już wyczerpany, oświadczył prawnik. Straszewicz nie odpowiedział. Dunin natomiast pochylił się nad stołem i stukając palcem w blat tuż przed Agatą, rzucił. Mogła kogoś wynająć. To mogło być morderstwo na zlecenie. Czy macie państwo jakiekolwiek dowody na poparcie tej tezy? Zapytał Maciek chłodno. Pomijając już fakt, że profesjonalista na pewno nie spaprałby tego tak dokumentnie dodała Lidia. Bartoszczyk zmarł w najgorszym miejscu dla mojej klientki, a postrzał w brzuch nie jest najpewniejszą metodą egzekucji. Mógł przeżyć. Wykrwawiał się pewnie długie minuty, godziny, sprostował Straszewicz. Przynajmniej dwie. Spojrzał w oczy Agacie. Ta drgnęła zaskoczona. Zobaczył w jej spojrzeniu przebłysk myśli, którą szybko ukryła pod kamienną maską. Tym bardziej... Jeśli to rzeczywiście zlecenie, to wykonawca musiałby być wyjątkowo niechlujny, zauważyła Lidia. I nawet jeśli byłoby to prawdą, nie tylko nie ma dowodów, że działał na zlecenie mojej klientki, ale wręcz można założyć, że działał na jej niekorzyść. Czy to wszystko, czy możemy jeszcze jakoś pomóc w śledztwie? Zapytał uprzejmie Maciek. Dunin gwałtownie uderzył dłonią w stół. Wszyscy, łącznie ze Straszewiczem, spojrzeli na niego z zaskoczeniem. — Pani się wydaje, że się z tego wykaraska? — Że uniknie odpowiedzialności? — Wybuchnął. — Liczę, że doprowadzą panowie winnego przed oblicze sprawiedliwości, ale tym kimś nie jestem ja. — Myślę, że to już ustalone — odpowiedziała spokojnie Agata. — Nic nie jest ustalone. Mnie pani nie zmanipuluje. Ja wiem, jak działa pani obrzydliwy, pokrętny umysł. Ma pani pociąg do przemocy. – Zdeprawowaną moralność. Myśli pani, że jest zbyt bystra, by dać się złapać, ale ze mną to nie przejdzie – krzyczał Dunin. – To, co pan tu uprawia, z łatwością podchodzi pod szykany. Wystarczy, by złożyć skargę – rzekł uprzejmie Maciek i ze spokojem zanotował coś w swoim żółtym bloku. – Pani się lubuje w zbrodni, to była tylko kwestia czasu, prawda? – To nawet nie jest pierwszy raz, kiedy zabiła pani męża – kontynuował Dunin. Agata. Spojrzała na Straszewicza, ale ten tylko wzruszył ramionami. Wyglądał na niezainteresowanego wybuchem prokuratora. – Czy pan coś zażywa? Czy to kryzys zdrowia psychicznego? – zapytała Agata chłodno. – Czytałem pani książkę. To blugastwo, nurzanie się w krwi. Nie mógł tego napisać ktoś, kto sam nie jest równie zdeprawowany – oświadczył triumfalnie Dunin. – No pięknie. A do Żmijewskiego podszedłby pan na ulicy poprosić o rozgrzeszenie czy porady zdrowotne? – odparła z przekąsem Agata. – Jeśli ktoś w pana wieku i z pana pozycją nie odróżnia autora od dzieła, to ja już nie wiem, co powiedzieć. Poza tym, że pana przełożeni na pewno się o tym dowiedzą i obejrzą nagranie. Pan sierżant sztabowy chyba chętnie się nim podzieli. – Zaprzecza pani? Czy nie napisała pani dokładnie takiego scenariusza? Czy nie opisała pani wcześniej dokładnie takiej zbrodni? Dunin prawie syczał, ale triumfalna nuta w jego głosie wciąż była słyszalna. Agata zastanawiała się przez chwilę. Dokładnie takiej? Nie, nie sądzę. Ależ tak. Mężczyzna zabity w lesie, postrzelony, porzucony jak śmieć. Partner tej całej Zywert. A to przecież pani. Fantazjowała pani o takim morderstwie, ale to nie wystarczyło Musiała pani wcielić swój chory pomysł w życie Zadbała pani o alibi, ale przecież mogła mieć wspólnika Niekoniecznie, profesjonalistę To nawet nie byłoby pierwsze zabójstwo dla tej Niny Rawicz Może pani zaprzeczać faktom, ale to wygląda dokładnie jak w pani powieści Agata z niesmakiem pokręciła głową Teraz już dobrze pamiętała, o którą powieść mu chodziło w zagadce grudniowej Zywret faktycznie zakończyła burzliwy romans z prokuratorem Kwiatkowskim, a ten wkrótce zginął. I tak, w lesie. Potrącony przez pijanego kierowcę podczas joggingu. Faktycznie była tam scena, w której umierał, oparty o drzewo z połamanym kręgosłupem i krwotokiem wewnętrznym. Ale na tym podobieństwa się kończyły. Widocznie jednak Duninowi to wystarczyło. Jej opanowanie puściło jak zbyt mocno naciągnięta gumka recepturka. Wie pan, może wcale nie z tą powieścią powinna się panu kojarzyć śmierć Aleksandra. Może jak w ABC Agaty Christie chodzi o inicjały. Aleksander Bartoszczyk, AB. Może następny w kolejce jest prokurator o inicjałach CD. Może ktoś celuje właśnie w... Pana! A Bartoszczyka usunięto, żeby odwrócić uwagę. Żeby rozeszła się plotka o seryjnym mordercy prokuratorów o następujących po sobie inicjałach. Może kolejny będzie jakiś biedny Edward Fiut albo Ewelina Frankowska. A potem tak do końca alfabetu, żeby nikt się nie domyślił, że to o pana chodziło. Czy pani mi grozi? Dunin wstał i spojrzał na nią z góry. Agata wzruszyła ramionami. Groże? Coś się panu całkiem pomyliło. Myślałam, że na tym polega zabawa, wymyślanie najbardziej absurdalnych skojarzeń literackich i naciąganie faktów, żeby pasowały do teorii. Jeśli źle zrozumiałam zasady, proszę o wybaczenie. Ten sarkazm doprawdy nie jest konieczny, syknął Dunin. Wręcz przeciwnie, wydaje się nieodzowny, odpowiedziała Gracja i wstała od stołu. Maciek i Lidia także opuścili swoje miejsca. Straszewicz ruszył za nimi. To było tak cholernie dziwne, mruknął. Naprawdę coś mu odbiło. Nie wiedziałem, o co chodzi, a biedak się naczytał pani powieści przez weekend. Moja żona zawsze mówi, że one nie są dla ludzi o słabym sercu i wątłym umyśle, dodał, kręcąc głową. Panie Eugeniuszu, to jest idiota. Niestety szkodliwy. Ale między nami wszystko gra? – Nie skłania się pan czasem ku jego absurdalnym teoriom? – zapytała Agata, kiedy zatrzymali się przy przeszklonych drzwiach z zamkiem elektrycznym. – Gdybym miał kupić jego teorię, nadawałbym się do tworek, a nie takie mam plany na emeryturę – odpowiedział sierżant sztabowy. – Choć, przyznam, przydałby mi się jakiś sensowny trop. Coś, co faktycznie miałoby ręce i nogi, bo teraz kręcę się w kółko. Panie Eugeniuszu, dałby pan radę zajrzeć do nas później? Myślę, że musimy na spokojnie omówić moją najnowszą teorię, bez szalonego prokuratora błądzącego w mgle. Co pani wymyśliła? Zapytał z zainteresowaniem. Myślę, że mam trop, ale muszę to udowodnić. I jak pani zamierza to zrobić? To proste. Muszę znaleźć brakujący element układanki. Pani sama niczego nie szuka, żadnych układanek. Ma pan rację, musi być zachowany łańcuch dowodowy. Czyli pan, garstka albo dzielnicowy musicie być przy tym obecni. Przyznała z niechętnym uśmiechem. Straszewicz westchnął. Niech jej będzie, że martwiła się o łańcuch dowodowy. Proszę na mnie poczekać. Po szesnastej się wyrwę, ale muszę jeszcze sprawdzić parę rzeczy. Powiedział. Niech będzie. Zgodziła się z wyrozumiałością. Przynajmniej zdąży sobie wszystko starannie wynotować na tablicy. Lidia i Maciek odprowadzili Agatę do samochodu. No, dobrze poszło, ocenił prawnik. Mogę się założyć, że z tym do sądu nie dotrą. Jeśli to jest dobrze, to nie wiem, jak mogłoby być gorzej, zaśmiała się Agata. Facet oskarżył mnie o moralną degenerację, nurzanie się w zbrodni i całą resztę. Pewnie tylko dlatego nie wspomniał o kopaniu kociąt, bo skoncentrował się na trupie. Poniosło go, a teraz pewnie pluje sobie w brodę, powiedział Maciek. Taki wybuch może go sporo kosztować. Złożymy skargę? zapytała Agata z nadzieją. Złożymy. — Zwłaszcza, że jeśli kiedykolwiek doszłoby do procesu, będziemy mieć dowody na uprzedzenia prokuratora i próby oczerniania cię. Jak to dobrze rozegram, mogą go odsunąć od sprawy. Maciek uśmiechnął się drapieżnie. — I po karierze taki blamasz — zażartowała Lidia. — Dziękuję. Nie wiem, jak by się to skończyło, gdybym nie miała was przy sobie — powiedziała Agata poważnie. Pewnie odpowiedziałabyś ogniem na ogień, a Straszewicz musiałby was rozdzielać. Może nawet musiałby cię aresztować. Mnie? Przecież to on zaczął! Ale nie mamy wątpliwości, kto by skończył, stwierdziła Lidia. Wytarłabyś nim podłogę. Agata tylko uśmiechnęła się lekko. Nawet nie próbowała z tym polemizować. Wracacie od razu do Warszawy? Zapytała. A skąd? Obiecałam mu urlop, więc zostajemy na kilka dni. Jak coś, jesteśmy pod telefonem, odpowiedziała Lidia. Pokrywam rachunek w pensjonacie, bez dyskusji. Jeśli nie chcecie wystawić mi faktury za usługi prawne, to choć tak się odwdzięczę, oświadczyła Agata. Lidia machnęła ręką. Proszę bardzo. Dobrze, że to ustka, a nie lazurowe wybrzeże, bo każda godzina naszej obecności kosztowałaby cię majątek. Zaśmiała się. I tak byłoby warto, zapewniła Agata, po czym zwróciła się do Maćka. Mam nadzieję, że twoje kontakty nie zawiodą i uda ci się czegoś dowiedzieć, bo mam lukę na tablicy i poważny niedobór motywów. Prawnik uśmiechnął się szeroko. Czekam jeszcze na dwa telefony, ale już wiem, że to złoto. Na spotkanie ze Straszewiczem będę miał konkrety, zapewnił. Agata miała ochotę go uścisnąć. Tak z ciekawości zagadnął prawnik. O jakim elemencie układanki mówiłaś Straszewiczowi? Czego masz nie szukać sama? Broni. Jeśli moja teoria jest słuszna, to ona wciąż gdzieś tam jest. Jako twój prawnik odradzam szukanie broni w pojedynkę. Koniecznie ze świadkami i żadnego dotykania jej bez rękawiczek. A najlepiej... Żebyś to nie ty osobiście ją znalazła, tylko dyskretnie podsunęła trop organom ścigania, powiedział Maciek, unosząc brew. Dunin uczepił się z deprawowanych mózgów autorek kryminałów, a zapomniał, jak zdeprawowane są mózgi prawników, zauważyła z uśmiechem Lidia.